Kości, piony i bastiony. Podcast o graczach. Dla graczy. Moba, nie? Jak ja to słyszę, to jest takie serio. Nie da się tego zrobić na planszówce i skończcie. Bo jest dużo takich gier, które chcą udawać mobę. Da się. Nie da się. To jest tak nieprzewidywalne i zależy od, nie. wiesz, czy Mar Marek się zdenerwował prawie, jakby mu baz narzucili. <głos> <głos> <głos> Cześć. Cześć. Cześć. Przemek. Marek. Paweł. Jesteś smutny. <grym> <grym> Jesteśmy smutni, bo zagraliśmy w Everde. Ty jesteś smutny, bo przegrałeś. Eee, no, A Mark... ja nie wygrałem. Marek mi podrzucił błazna w <grym> no, Chodzenie po lesie jest męczące. Okej, okay. Zaczynamy od tradycyjnego pytania, co tam w Gierkowie. Co tam w Gierkowie? Graliśmy w Oceans. Dosyć nowa gra. O budowaniu swojego ekosystemu w oceanie. Tak. Bardzo mi się podobała. Fajna interakcja, nic, nie jest taka nachalna, jest nie, bardzo ładna. nie boli, piękna gra, ładnie wydana, co tu dużo mówić. Tak nie, ma, nie ma dużej interakcji? Jak komuś zjesz te wszystkie rybki? Nie, nie, interakcja jest, tego, ale ona nie boli. To nie jest tak, że ktoś ci weźmie te boli. rybki i takie... Boli. Możesz się odkuć i od, się od razu jakby... Jak Paweł mi zabrał to, tego mojego rekina, to też się wkurzyłem. No, no nie, nie nie aż tak przy, jak przy <laughs> Nie no, tam to wiedziałem, że ten, ale nie, błazen nie zabił dzisiaj. No. Graliśmy też dzisiaj w, nie dzisiaj, graliśmy wczoraj. tak? W Unmatched? Battle of Legends Volume 1 e, Jakby to ma nazwać? Paweł, Mortal Kombat po, po, na pokaż, pokaż do mikrofonu. Pokażę do mikrofonu. O. O. O. <laughs> Mortal Kombat na planszy bardzo przyjemna gra, ładne grafiki. Wszystko się spina. Szkoda, że jest mało popularna w Polsce i ciężko, do, do, ciężko z dostępnością. Jest tylko po angielsku na razie. A może jakiś wydawca się skusi. skusi. Ale super wykonanie. Inne grafiki są. bardzo z... proste zasady w, ogóle w ciągu 10 minut. Nie jest pytania, bo tam jest tylko tro, jest trochę kart, jakieś 3, 4 figurki. Nie, I da, masz, to... 4 itali, no, kart, tak, 4 talii po 30 kart. 4 modele i mapy. Jakaś ogromna ilość dodatków do tej gry, tam można tak, rozprostarzać sobie, dokupić. Super. A ty co grałeś? W Ubotogram. Znowu? Znowu? Znowu. Udało nam się ten, zrobić misję. Bardzo fajnie. W ostatnim momencie nas nakryli, zrzucali bomby, już ten, ale my się ukryliśmy jakoś głębiej. Wpłynęliśmy tam i włączyliśmy totalną ciszę. Nie Zmienialiśmy... to, to no, no, Zmieniliśmy co chwilę kurs i w końcu, w końcu nas ominęli jakoś z tymi zrzucanymi minami. No i, i jakoś tam w, udało się dokończyć tą misję, już tam nam się wszystko paliło, w, woda wlatywała do kadłuba i ogólnie no było ciężko, ale jakoś tam się udało, wszyscy przeżyli, także... A to jest gra kampanii inna, czy scenariuszowa? E, scenariuszowa, ale możesz całą kampanię zrobić. A może w, to, w trakcie gry ktoś dojść do takiej kampanii? Nie, bo tam jest na cztery osoby. Mamy ja, ale jak tak. ktoś odejdzie, to może. Tak, tak, tak, tak. Znaczy można, można bo to jest tak, że każdą misję możesz zagrać osobno, albo, całą, albo te wszystkie misje jako kampanie. Gra bez nas, zobacz. Gram, tak, kasami, ale tak. zobacz, tak idealnie by tu się nadawał. to jest gorące jak w Łodzi Podwodnej tak. teraz. <laughs> Byśmy byli wczuci. No, trochę tak. tak. E, zagrałem też e, w, w Flem Rouge, czy jakoś tak, czyli wie wielka pętla Aha. po polsku. Mm -hmm. O kolarstwie. O I taki, jako taki fajfilerek, bardzo fajne. No, zagrywa się karty, są tunele aerodynamiczne, wjeżdża się pod górkę z górki. Takie, takie, bardzo, bardzo spoko. Ja jeszcze grę grał, Isle of Cats. Nie wiem, czy dobrze by mówiłem, bo te pierwsze słowo jest no. dla mnie enigmatyczne. Wyspa Kotów niedawno gra wydana na Kickstarterze niedawno też pojawiła się w sklepach w Stanach i też w Polsce można dokupić, ja bym to nazwał patchworkiem na sterydach mm -hmm. a fajną taki twisty z kartami tam jest bardzo dużo kart, karty dają bardzo dużą możliwość kombinowania, zagrywania porównałbym to do Everdela jeżeli chodzi o taką możliwość mm -hmm. w tych wszystkich kombinacji, które można sobie z tymi kartami zrobić i zagraliśmy jeszcze w Argent the Consortium tak, tak. A to już bez zdrady, bo razem graliśmy. Tak, raz, razem zagraliśmy. Bardzo fajny worker placement. Taki z takim twistem, można powiedzieć. Tak. Znaczy, tam jest takim... kilka fajnych twistów. Mówię. no Tam jest trochę tych zadań, co trzeba jesteś, W ogóle jesteś tym jednym z magów, który walczy o mm, dominację w chcę szkole zostać, magii. Chcesz zostać nowym rektorem. Szkoły. rektorem tak. Szkoły. Nowym Dumbledorem. Tak, Uwaga, um... spoiler: Dumbledore co robi? Umiera. <laughs> Fajne twisty, dlaczego? Bo warunki zwycięstwa są różne w każdej grze, bo mamy różne karty wołterów głosujących, których możemy w ciągu gry podejrzeć i, I to musimy, oni decydują. Tak, musimy przekonywać na przykład tym, że mamy najwięcej mana. czarów. Albo najwięcej mana, albo tak. najwięcej wpływu w danej szkole magii. No nie ważne. mamy czegoś takiego. albo się... najwięcej hajsu, nie? Tak. albo najwięcej tam punktów wpływu. Nie? To jest chyba z 10? 10, 10 tych rotajów tak. jest? Tak, ale, ale ich nie są... widzimy, oni są tak. zakryci. Jest o w... wiele więcej, tak, tak, ale w szczególnie pojawia się tak. 10. Tak, w każdej grze tak, są tak, inni. Tak, tak. No, no, Twist to jest, że urka że są różni, mają różne moce. Tak. tak. I do samego końca tej gry nie wiadomo, kto prowadzi, kto nie prowadzi, bo nie wiadomo tak, tak naprawdę mhm. jaki jest cel, za co będą punkty największe. I te bardzo ciekawe. I z siostrą i szwagrem sobie zagraliśmy w posiadłość szaleństwa, ale to tak co jakiś, co jakiś czas sobie gramy. Mam to, mam to jakieś tam kilka dodatków, ale cały czas się nie mogę za bardzo przekonać do, do tej gry. Ja po pierwsze, e... ja wiedziałem, że to nie jest gra dla mnie. Bardzo powtarzałem, że to. Znaczy ma bardzo fajny klimat i ogólnie dla klimatu tam się gra, nie? E... I jeżeli chcesz sobie tak grać dla przyjemności, to jest właśnie tak, moja siostra i szwagier, oni są trochę tak, mniej gierkowi, mhm. to żeby tobie tak z nimi fajnie spędzić wieczór i właśnie pograć w taką planszówkę, zamiast na przykład oglądać film, bo to na mniej więcej mhm. podo pod podobnie masz cały czas tą fabułę, mhm. jakieś tam twisty, jakieś rzeczy się dzieją że bardziej większa interakcja. No to, to jest fajne. Wiesz, że to robi wrażenie, nie jak tam pokażesz tam z taki jest. Tak, pokażę komuś, kto, kto nie gra w gry tutaj Aplikacja i wrzuciliśmy to na telewizor, mm -hmm. i wiesz, i tu się rzeczy dzieją w ogóle i ten mi on, i on tak patrzył, i takie gry w ogóle są, teraz nie. No to, to jest super. No, nie? Tak, ale... To jest fajny target taki tak. gry. A powiedz mi, ile grałeś? E, taki jeden, jedną grę? Przed co trzy godziny. E, no to właśnie fajny taki... czas, bo ja grałem pamiętam no. ładnie, trwał z 5 godzin, bo, bo co, so, co to są wcale rewertowałem mam instrukcję zależy, sobie, jakie są te scenariusze, nie? Nie, no, ja już tam nam dobrze zasady, nie? Więc to tam do instrukcji to tylko raz na jakiś czas zaglądamy, jak coś tam mamy niejasnego. Ogólnie jest, ta gra jest mega prosta. Ja miałem dosyć świeży wtedy w plączówkach. Mm -hmm. I mimo, że zasady są proste, to potem są takie, ej, a teraz jak wyjątków, robimy? No. Właśnie jest tak, że... Ale instrukcja jest, jest dobrze napisana, mało. bo tak. to jest tak... Łatwo znaleźć coś. Ten tradycyjny FFG, gdzie masz instrukcję podstawową i potem te wszystkie... Indeks? E, indeksy, no. Hmm. Ja jeszcze grałem w Path of Light and Shadow. To... Dwie osoby. To co no. my graliśmy, ale jak grałem z Kagolem, chyba trzy partie. Są z drady, widzę. Bardzo fajnie. Z Nawet, ta no przejechał mhm. z Warszawy. A to nie ten Karol, mhm. Nie ten Karol. Inny Karo? No to nie ten jest Karol, ten Karol, który powiedział, że nie no, może. Ale patrząc w Shadow, na pewno będzie częściej gościć na tak. naszym stole. Bo Tylko fajne... w trzy osoby najlepiej, bo trochę jednak downtime jest długi. Mhm. To tak jak ostatnio graliśmy w czwórkę, jednak mhm. to tak męczyła. W trzy osoby by było. I nawiązując do downtimeu... Dzisiaj będziemy grać, g, e, grać, oba, o, będziemy o... grać w grać. Będziemy, będziemy grać w grę. Będziemy opalać mi. Będziemy omawiać grę, która ma bardzo straszny downtime. Everdel! Everdel, dokładnie. Nie zachowuj się jak, jakby jakby nasz target był z gimnazjum. A dlaczego? A ja chodzę do gimnazjum? Myślałem, że ja Jak ja przemek, który dostał eee, Ładno. Okej. Okay. No i Everdell. Gra wydaje się taka z okładki dosyć rodzinna. Tak, tak się wydaje. Taka sama czy taka jest? Jak zwierzątka, jak zwierzątka, zwierzątka, no tak jak Rut, że no, Zwierzątka, to ładne wszystko jest takie, bardzo tutaj drzewko sobie klej Ale no jest nie? też taka bajka w do w przytulania, e... o czym wie wierzby. To, o zwierzątkach, ale się tam z... zabijają. A, no, to to, to takie tak, tak, jest... Rut, to mi podoba, to do tego. Rut to jest w ogóle taki e, to jest hat... gra wojenna. Tak, to jest, ja wiem, ale to nie ogólnie no, dokładnie. No i... I tak niby sobie otwierasz to pudełko i tak sobie myślisz, no tutaj takie ładne, wiesz, te drewniane elementy, plansza taka kolorowa, nie, gumowe, tak, kamienne, aż chce się zjeść te jagódki, nie, tak wyglądają I już jedno zjadł. I potem się okazuje, tak zaczynasz wertować tą instrukcję, tak zaczynasz grać, nie, i no okej, okay, no te, te zasady nie są jakieś takie super skomplikowane, ale jak tak zaczynasz grać, to tych opcji, tego mużdżenia, tam się zaczyna robić dosyć sporo. Tak, bardzo dużo jest tych kombosów różnych no, i jak się gra no. w ogóle pierwszy raz, ktoś gra, no. to nie wie co się pojawi, ale jest gruba. No, no Patrz, i bo... co to jest za placement Czy, Czym jest ta gra? Gra jest typowym worker placementem. Może nie typowym, Z, bo to nie, typowym nie jest, biznes... to nie jest główna mechanika <gry> worker placement. Tam no. nie czuję, że wysyłam tych robotników. Aha. Bardziej czuję, że te karty, ten tak, engine tak. builder, ten, ten tableau builder, ta, tablo, to jest tak. dla mnie taka główna mechanika. to tak trochę pół na pół, bo no, musisz wysłać tych robotników, żeby mieć surowce, tak, żeby tak... mógł zagrać te no. karty, no, to bo to inaczej. Tylko tyle, ale bardziej się czuję, no że w na... tych kartach operuje, żeby to jest mhm. dla mnie no kluczowa tak, tak, tak. mechanika tutaj. Znaczy, kart, e, to znaczy dla mnie to jest takie połączenie VTK. Czy z 30 do 30 Marsa? Uuu, to było odważnie. Nie, ale... Tak, to jest formacja Marsa Light. Light mam na myśli, że jest mniejsza ilość kart sam mm -hmm. sobie, choć nie wiem, czy jest mniej kombinowania, bo tak dobrze dwóch gier nie znam, żeby ich tam porównać. Poza tym nie lubię porównać gier do, do znaczy siebie, w bo w Marsa jest bardzo dużo kombinowania, ale tam jest taki typ, typ jest straszny pasjans, nie? Chociaż mm. zależy, bo jak tam grasz... No tu też jest pasjans. No. No, ale nie, ale ale tu, masz, masz, o tym właśnie, ale tu masz ten rynek, Ty Ty masz ten nie? rynek i masz karty na wierzchu, no. no tam dobiegasz... No tak, dobrze. No tak, bo, nie, bo to, jest więc też, worker, jest to jest też worker, to też rzeczywiście. Jest dużo więcej kombinowania. Co moje słowa. No i tak, no i masz, ma, mamy tych swoich e, robotników z, z, zwie, zwierzątek, e, e, tury są podzielone na Pory, porę roku, więc mamy wiosnę, lato, jesień. Z każdym, z każdego por roku dochodzą nam nowi e, robotnicy. Dodatkowo zbieranie surowców tak, jest dodatkowo, dodatkowo do roku. Tak, na każdym na, na planszy mamy różne pola, gdzie mamy właśnie możemy położyć tego naszego robotnika i on dostanie, tam, nie wiem, jakąś jagódkę, dostanie drewienko, coś takiego. Surowce i karty, ewentualnie dodatkowe tak, do ręki. kartę do ręki i za te surowce możemy zagrywać karty. Ale dodatkowo, jeżeli zagramy jakąś kartę, na której jest napisane na przykład, ona oczywiście coś robi w czasie zagrania, potem coś robi w czasie, w czasie tury y, tych robotników, przejścia z. Przejścias. Miesiąca na miesiąc, nie? Spokojnie. Różne rzeczy się dzieją, karty tak. jest bardzo dużo i, i tak. I ewentualnie możemy potem zagrać za darmo sobie jakąś kartę, bo zagraliśmy poprzednią. Ja na przykład zagraliśmy uniwersytet, to będziemy mieć profesorów. Czyli nie? zawsze, jak wystawiamy budowlę tak. jakiegoś e, zwierzątka, no to tego te zwierzątko w przyszłości będziemy mhm. mogli za darmo wystawić. No. I tak sobie, e, tak sobie to budujemy. wszystko ładnie budujemy, fajnie, tworzymy te takie mini silniczki. No i ta sał była sałatka punktowa punktuje się tam za dużo różnych tak, tak. I mamy limit miasta naszego, bo jakby z tych kart budujemy swoje miasto mhm. i to jest tylko 15 kart możemy zagrać. Oczywiście są tak. jakieś przedjęcze karty, które mogą tam mhm. być wyjątkami, mieć, możemy tak. mieć 16 kart, no ale generalnie jest taki jakiś jest, tam limit, limit i musimy się tak. zmieścić w tym. No. I są, nie wiem, są na przykład też takie karty, że jak położysz e, zwierzątko, to dostaniesz coś, e, bo miałeś wcześniej położony tam sklep, nie, na przykład. Dlatego tutaj ten silniczek no. można sobie zrobić na początku tak. fajnie prosperujący i całą mechanikę Zgadza na to oprzeć. Się. No i klucz, klucz jest w tym, żeby z tych budynków i z tych zwierzątek zebrać jak najwięcej punktów, bo na końcu gry wygrywa ten, kto ma najwięcej punktów w i ró różne możliwości są zdobycia punktów. Można zdobyć punkty za to, że się ma zwykłe budowle, można zdobyć punkty za to, że się ma unikatowe, mm -hmm. albo za. Każda, bu każda budowla zresztą ma na sobie jakieś punkty. Tak, każde zwierzątko ma na sobie jakieś tak, punkty. Tak, tak, można może mieć punkty na przykład za to, że ma się nie wykorzystane jakieś surowce na komuś. Tak, albo akcje, że oddajemy surowce komuś, a dostajemy mm. punkty, no i. Przy skrycie tworzy nam sieć połączeni. Tak. Tak, tak. Wykrywa ten, kto stworzy najlepszą tu pamiętaj. Tak, tak. dzisiaj Marek z. W Marek był Gysa najlepszą szelobą. Tak. Była Ale różnica punktowa nie była Pająk taka duża. Łominko. Nie, sztuki ma i. Bo nie wiem. Skąd ban. Skąd to jest? Paweł, ty wiesz? Co? Szeloba. Szaloba na No, oczywiście. Jezus, a jak się nazywa ta tekla? Tekla. No, kurwa. Cool. Dobra, już wiem, jak, już wiem, co będzie tytułem przyszłego Trzeba stworzyć w ogóle grę planszową pszczółka maja dla, dla Marka. O, to tak, nie ta bajka mam. Tak, i będziesz miał tam szalobę swoją z Dobra, No, nieważne. Okej, okay. to się I teraz. Wytnie. I teraz, jakie są plusy tej gry? <śmiech> <Cisza>. <śmiech> ja zacząłem... <śmiech> Dobrze, no zacznijmy od tego głównego plusa. To Niesamowite no. ok... emocje. Dobrze, niesamowite <śmiech> emocje. Gra emocje, szczególnie jeżeli się położy kartę błazna, I po ale, ale też czasem, czasem leży. Dobra, wytłumaczmy o co chodzi z tym błaznem, bo <śmiech> e, graliśmy sobie dzisiaj, jeszcze żeby sobie odświeżyć e, Everdell przed recenzją i e, co, co, co się działo? Zostało mi, e, miałem 13 kart, 13 i... różnych kart karty bud i no. stworzonek. Limit jest oczywiście do 15. Mam już tutaj sobie plan, ładnie wszystko. E, idealnie te mi się wykresy z... w głowie <laughs> idealnie mi się Tak, te wykresy. Idealnie mi się zgrało wszystko z liczbą surowców i w ogóle jeszcze, no i bym za to dostał dużo punktów, nie? I te dwie karty miałem na ręce, już sobie czekały tylko, żeby zagrać jedna po drugiej, nie? No i co zrobił Marek? Marek mi dorzucił... E... To jest jedyna karta, którą można wrzucić do miasta innego gracza. Tak. E, Że to jest, nazywa się je. Błazen. I, I on zapycha... Zap, mi, zapnął mi, Nie dość, że dał mi minus mi, dwa punkty, punkty. To mi jeszcze zapchał e, jedno, miejsce. jedno miejsce. I osiem punktów się poszło kochać. Szemek no. w odwacie rzucił we mnie kartą. <grym> Powiedzmy sobie to że Być może tak było, ale. <grym> nie masz na to... Ma pan dowód? Są świadkowie. No. <grym> Dlatego tak ja wywołuję takie emocje. Ale, Czas, <grym> nie, ale nie czasami, czasami tak. No, ale... To nie są jedyne emocje. Znaczy, moje nie. są takie wewnętrzne. Ale bo jak jest... widzę kartę w e, nałące, która. No którą chciałbym dostać, tak, a wiem, ktoś że... Ktoś mi ją podbierze. Ktoś no. ją podbierze. Tylko czekam, nie, nawet nie patrzę tak. w nią w stronę, tylko żeby nikt mi jej nie zabrał. A to jest bardzo łatwo zobaczyć, że tak, do mojego miasta patrzy, brakuje no. akurat tej tak, karty. Tak, tak. No i fakt, no, że ciężko jest zabrać kartę komuś, kiedy samemu, samemu mhm. jej nie potrzebujemy, no bo mhm. to jest... No, takie... ja to dla siebie ogólnie, nie do Ale ogólnie też, też wzbudza takie emocje, że tak sobie siedzisz tak przyjemnie, zagrywasz sobie te karty i budujesz ten silnik i że o zadziałało mi coś, nie, i tak wiesz, masz takie fajne poczucie, że coś fajnego tam zrobiłeś, nie, e, więc można w to tak sobie lekko grać, a można też tutaj no, być pro-gamerem jak Marek i tutaj... Nie dość, że samemu wykombinować super... Zaramieniłem cześć, się teraz. To jeszcze, to jeszcze dowalić innym, nie? No. I, te, i te, właśnie to jest mój drugi plus, że trudność tej gry dostosowuje się do gracza. Czyli mm -hmm. sam gracz sobie wyskaluje tą trudność, bo gracz, który dopiero zaczyna swoją przygodę z tą szukami, będzie grał na takim poziomie, jakim może, no nie zobaczymy... wygrywać wszystkie... te karty po tak. prostu jedna ale po drugiej... ale też drugi będzie się cieszył i... z tak, tego, tak. ale ktoś, kto jest obeznany w różnego rodzaju mm. gry tego typu, no to jest w stanie myśleć no, na swoim ruchem 15 na pewno, minut. Na pewno znajomość kart, która jest w talii, pomaga, nie? No tak. Bo wiesz mniej więcej, co jak zagrać po kolei... I... Jak zaczął, do czegoś tak, Bo Marek dobrze, Marek dobrze zaczął, nie? On, jest, on dużo więcej grał niż my w Everdell. Um, więc... Wymówki. Wymówki. Hmm. Więc on sobie zagrał dwie pierwsze karty, po prostu mu podeszły jeszcze tak idealnie. A znaczy one były na ręku każdy mu je zagrać? No ma, ale no ale Marek... były na ręku, ale, ma... ale, ale Marek zagrał. Ale Marek wiedział, ale Marek że one wiedział, są no. dobre. Ty też tak. wiedziałeś Ale ja zapomniałem. Ja tak <laughs> ja też <laughs> wiedziałem. No. E, Okej, okay. no dobrze. wywołuje emocje. Nie ja chciałem zacząć od tego plusa, ale tutaj mnie... no dobrze. Mi ale go. To do... jest wykonanie, bo to jest zawsze tak. się na początku mówi. To nie jest tylko wykonanie, w chodzi o chodzi jakoś komponentów, ale mhm. ilustracje są piękne są ładne. Na, tych tak. na, na, na kartach. I nawet refersy tych kart są ładne, a to nieczęsto często się zdarza. Zasoby są unikalne, no bo kamyk wygląda mhm. jak kamyk, jagoda wygląda jak jagoda. Każdy wie, jak wyglądają zasoby w Werdel, więc nie będę tego nie będę o tym mówił. Całość jest spójna, te drzewo hmm. też e, jakby jest takim elementem, który to wszystko zes zespala, czy ono jest potrzebne, czy nie? To, to też idziemy nie... do minusu, spokojnie. <laughs> nie, e, mówię, całość e, łączy w, się w taką fajną... Mhm. Całość. Teraz <laughs> zacząłem zdanie, to więc, jest spójne... więc no, nie mogę zakończyć go dobrze. E, wykonanie. Dobrze, to ja, u mnie też było wykonanie. E, I u mnie no, jakość tej gry... E, w sensie, że to jest faktycznie, no widać tutaj napracowanie, tak. wygląd, to wszystko się fajnie właśnie w to wykonanie spina. Także no, jest na pewno jest warta tej kasy, którą, która kosztuje. Nie? Co mi się podoba, że każda karta widać, że ilustrował ten sam mhm. grafik. Mhm. Nie mamy tego, tak jak w grach czasem, że różne karty ktoś inny mhm. rysował i widzimy tu tak. taką różnicę w jakości, czy I... też w stylu, tak. w stylu kart. Niekiedy jest to fajne, niekiedy mhm. fajnie się to spija. Nie zawsze, ale tutaj mamy tą samą kreskę widać, że jakby ktoś od początku do końca zaplanował sobie a jako ten zauważyłeś, że drewienka y, są poprawione? W sumie, nie zauważyłem, w ale widziałem o tym, bo tak. się nie turlają. Tak, bo w angielskiej wersji drewienka są okrągłe. I spadają ze strony. I spadają, no. Znaczy okrągłe, no. no nie mają no. tutaj tego tak, ko tak, konarka. A tutaj jest taki konarek, który mm -hmm. powoduje, że one się zatrzymują. Także po polska wersja jest poprawiona. No, myśli. Tak polska jest. the best. Yeah. Ja może sobie ten, ja mam coś takiego, że jest dużo zmiennych, że karty wprowadzają sporą regrywalność, mhm. więc ta gra za każdym razem jest inna i to, że bo na początku losujemy ileś tam kart na rękę, to nie znaczy, że ta gra jest losowa i jeden gracz ma na początku łatwiej, a drugi trudniej, bo to, że każdy będzie miał inne karty na ręce, równoważy ten ryneczek, który mamy, tą łąkę, którą mamy na środku, nie? Z której możemy też do, dobierać sobie karty, tak jakby były na naszym... Ale to są rynku. wspólne, znaczy możemy je zagrywać. Tak, po one są tak, wspólne, się... ale wiesz, może być tak, że komuś tak. doszły dwie karty, y, które się kombują już na rękę. Tak. A komuś dojdzie jedna na rękę, a druga będzie już na łące, nie? Więc to wcale nie jest takie, że. Tak, albo komuś nie dojdzie żadna karta na ręce, ani żadna na łące. jest Jest 15 kart do wystawienia, więc a jak nam nie dojdzie na początku, dojdzie nam potem. Ktoś zabiera z ręku, pojawiają się nowe, więc. Ale dzisiaj mieliśmy problem taki, że na rynku leżały karty, które nikomu nie pasowały, i nikt nie chciałby jać, i się rynek nie zmienił. I taki był, każdy stalował, jakby Każda gra jest inna, nie? że ktoś w końcu musi coś wziąć. Tak, no. przełamać się i wziąć. Zgadza się. Mój plus jest taki, że w grze możemy robić fajne kombosy. A potem mm -hmm. gramy, żeby robić kombosy i to, czujemy taką satysfakcję z tego, co zagraliśmy i wciąż gracz początkujący zrobi sobie kombosa, bo dla niego kombos będzie wystawienie za darmo męża, jak ma łąkę, mm -hmm. a dla nas kombosem będzie jak sobie skombujemy trzy różne karty mm, i stworzymy z taką fajną zależność. Ja ba, uwielbiam kombosy w grach. Tak, to Mawik zawsze hmm. mówi w każdej grze, że ma no, kombosy. Tak. To w Oceans mi się bardzo, bardzo podoba, bo tam kombosy można robić po prostu jeden po drugim, nie? I, i, no ale to nie wiadomo, nie, nie wiem Ale też o zwierzątkach słyszymy. Nie ale, spoiluj. W te kombosy są, ale to są takie lajtowe kombosy, to tak. nie jest jakieś takie super wy, wy, wy, wymyślone, ten, wymyślne. Nie, właśnie nie, bo możesz mieć kartę, którą daje ci 0 punktów i możesz tą kartę sobie pierw zagrać, żeby dostać bardzo fajny profit, bo zazwyczaj te karty, które dają 0 mm. punktów na koniec zwycięstwa, dają bardzo dobry profit na samym początku. A potem tą kartę w późniejszych fazach gry możesz sobie pod inną kartę wsunąć już nie pamiętam co to za karta robi. Mm. Eee, I to automatycznie zwalnia Ci autom 3, automatycznie no. jakie chcesz, no. się miejsce w swoim... Eee, może no to tak. nie jest combo no. długofalowe, ale jeżeli potem to połączymy z czymś jeszcze, to mamy bardzo fajną... czy znaczy znaczy ten kompost nie jest taki złożony. bo tym mi się, no, wydaje, że Przemkowi chodzi o to, że właśnie masz 3-4 karty i to tak... Nie, i te. No. Tu bardziej znaczy, są bo, takie krótkie zależności. Bo tu mamy ograniczenie do zagrania jednej karty. Ja, jest, ja, jest... na, przykład, ja na przykład dzisiaj zagrałem tak, że e, ogólnie bardzo sobie rozbudowałem ekonomię, bo zbudowałem najpierw farmę, potem tego męża, potem tą żonę, potem jeszcze sklepikarza, potem jeszcze tego, e, co na tratwie pływa, tą żabę. Nie? Mhm. I każda z tych kart... E, dodawałam mi coś ekstra, bo miałem tą farmę, nie? Więc sobie zbudowałem taki silniczek wokół tej farmy, co, co powodowało, że nigdy nie miałem problemu z, z surowcami, nie? Co na przykład Paweł miał problem, nie? Znaczy, to, to było złudne, że miałem problem, bo ja zbudowałem sobie taki silniczek, powiedzmy, mhm. że jak, jak wy mieliście tam po już 12 kart, to ja miałem 5-6. i to mhm. tak wyglądało, że ja nic nie miałem. Miałem dużo surowców i miałem mhm. właśnie tą kartę, która mi pozwala zabić stworzenie, włożyć mhm. pod tą kartę, zdobyć trzy surowce. Dwa razy mogłem to zrobić, więc mhm. to były ukryte surowce. Później mhm, miałem dobrać. następną kartę, którą mogłem sprzedać za surowce i to no. tak nagle... I widzisz, i w sumie na I, koniec się wybudowałem, nie? Tak, i tu dochodzimy do kolejnego plusa, o którym chciałem powiedzieć, czyli wiele dróg dojścia do zwycięstwa. I ta gra nie, nie premiuje tego, że idziesz zawsze tym, tym samym tym. chociaż... M Marek poszedł dzisiaj e, swoją standardową. E, znaczy nie, to e, drugi raz Podobnie się z e, historykiem i z tą wieżą zegarową. Co tak. znaczy, to nie dostawałem punktów, ale dostawałem za to dużo kart i mogłem, tak, miałem tym, bardzo tak. szeroki wachlarz możliwości. Dokładnie. Ale sam w sobie to nie była metoda wy, do wygrania. Na początek. stworzyłem sobie e, fajną możliwość no. do tego wyboru. No wyszukujesz dokładnie. karty, które Ale ci są to przecież moje wygrało. No, no, oczywiście. no ale, <laughs> ale, ale faktycznie tych dróg jest dużo, bo kart jest dużo. Różnie się one kombują, więc czasami jest tak, że masz jakąś kartę, zupełnie nie opłacać się jej zagrywać, więc jej nie zagrywasz. Po prostu ją sobie gdzieś tam później odrzucisz czy coś. Można za a, Tak, dokładnie, a po prostu widzisz, że masz kartę, która bardziej ci pasuje do tego silniczka, który budujesz, nie? I one wszystkie zaczną się fajnie tam spinać. Ja po... No, dobrze. Kolejny plus jest? Nie, nie, no mów. Ale o plusie? Kolejny? Kolejny minus. No, plus, plus. plus. <laughs> Jeżeli chodzi o plus, tak bym chciał trochę nawiązać do tego, co powiedzieliśmy, do regrywalności. To ilość dodatków, jaka jest do tej gry, a która będzie w języku polskim, mhm. zwiększa to. Sam plusem w sobie jest to, że ta gra się rozwija. Mamy dodatkowe planszetki, które się podłączają i na pewno one dają mhm. fajne wybory. Słyszałem, że są lepsze dodatki czy tam gorsze, ale tak by dodatkowa ilość kar, dodatkowa ilość pól, które możemy pójść, też dodatkowe mechaniki sprawiają, że by ta gra staje się kobyło w pewnym momencie. Mhm. I też jeżeli chodzi o zajmowanie miejsca na stole, to jedno, ale drugie właśnie, jeżeli chodzi o te wybory. Mhm. No i tak jak już dochodzimy do tych wyborów, do wiele dróg zwycięstwa, no to i o tym, co powiedzieliśmy na początku, że tak niby otwierasz to pudełko i widzisz te zwierzątka i ogólnie, że wydaje ci się, że to jest takie łatwe, no to, to jest takie niby lekkie euro, ale jest bardzo dużo tak. że jest To jest niesamowite, jak w tak prostej mechanice mhm. i w Prostych w prostych działaniu kartach można ukryć tyle głębi gry. Tak, jest bardzo dużo i czasami złapaliśmy się na tym. Ja poszedłem gdzieś tam do łazienki, ty tam rozmawiałeś przez telefon, wracamy, a Paweł dalej myśli nad swoim ruchem, tak? Nie? Tak, bo leży 8 kart, ileś mam w ręku, patrzy, nic nie pasuje, to myślę, co tu zjeść, no. może to wziąć, może to jednak zmienić. No tak, bo no. dobra, no czasem wybór jest prosty i jest widać tak. tą najlepszą opcję, ale czasem nie mamy z czego wybrać. Mamy dużo kart na ręku, dużo kart na łące, mamy coś zagrać, musimy coś zagrać. No i tutaj no. się pojawia problem, co jest lepsze. Bo... A kołderka jest bardzo krótka. Tak, tak, tak. Rzadko miałem problem, rzadko widziałem wiele fajnych opcji. I, zas i mhm. zastanawiałem się tylko, o która mi dam więcej punktów. To tak. często jest, że, jest je że trzeba znaleźć tą jedną fajną, że jakby mhm. trzeba jej wyszukać. Ale to też nie jest tak, że masz... Y wydaje mi się, że w tej grze nie ma czegoś takiego, że widzisz po prostu zawsze ten jeden ruch, który na pewno musisz zrobić, nie bo wydaje mi się, że to jest wiele takich opcji. I po prostu potem rozgałęziasz, żebyś i coraz dalej idziesz, nie? No czasem i... też można pójść na szczęście, no, wybudować no, budowlę i liczyć, że się pojawi, bo dojdzie, wiadomo, no. że będzie dużo takich kart i jak gramy więcej ilość osób, mhm. no to ten przemiał karty jest dosyć spory i ta karta no, dojdzie. No na pewno im więcej grasz, tym, tym ta głębia się jeszcze bardziej zwiększa, nie? Tak. To, co ja powiem od siebie, to gdzieś tam było powiedziane w, pomiędzy. Słowami, Pod, bardzo podoba mi się mechanika darmowego wystawienia kart. Nie wiem w nie znam innej gry, w której wystawiając jedną kartę mogę wystawić w przyszłości inną kartę mhm. za darmo, i to jest jakby mhm. yy, jedyna ta gra, w której to jest. A dodatkowo te budowle łączą się tematycznie z tym, co możemy wystawić za darmo, czyli Budując sklep wielobranżowy, za darmo możemy wystawić sklepikarza. Czy tam, mając farmę, możemy wystawić męża, więc to się wszystko łączy ze sobą, jest takie spójne. I to jest kolejny, tak plus, już bardzo przyjdę płynnie, jest imersja tym, co robi karta, jakby mhm. jej zdolność do tego, jaka to jest typ budowli. Żyć klimat, tak. Tak tak, no. tak, tak. jak jest na przykład budowla Loch, która pozwala właśnie schować jakieś stworzenie z miasta, mhm, schować tak. jakby więzić w tym Lochu mhm. i zdobyć zasoby dzięki temu. I Strażnik Leśny jest kartą, która mhm. pozwala tak, dodatkową tak. kartę schować Bo, i można zadajmy wysłuchać. Samo mechanicznie, tak. Czujesz po prostu, że jesteś tymi zwierzątkami, które przygotowują się do tej zimy, nie? Czyli można powiedzieć, że masz... tematyka jest spójna z mechaniką. mechaniką. Tak. Masz masz te zwierzątka, wysyłasz je, one idą po te różne rzeczy. Ma... Czujesz to na przykład, że masz coraz więcej tych robotników, no bo jednak się rozmnażamy, nie? I, i, i, zwierzątka... No, tak, dzieci, trochę Wam opowiem o biologii. To nie kapusta. Tak, to nie kapusta, nie. To... Ale wiesz, czujesz też to, że zbudowałeś sobie jakiś budynek... Tworzysz miasto zwierząt. No tak, bo, tak. Bo, tak stworzyłeś to, tworzysz to miasto coraz bardziej, rozbudowujesz się. dzięki temu masz coraz więcej tych rzeczy. I one, one też przychodzą ci z trudem, nie? Z trudem hmm. zdobywasz to pożywienie. Tak. To nie jest takie łatwe, nie? Zdobyć w lesie tam tak, tak. jagódkę, nie? Budujesz kamieniołom i dostajesz hmm. jeden kamień na... No dokładnie, na, te, no. na, na porę na roku. Na porę roku, No, no. To, to jest, nie? <grym> To, co mi się podoba w tej grze, to na no, no to, że ze względu na tematykę nie czuję infantylności tej gry, hmm. bo mamy leśne zwierzątka w leśnej krainie, ale nie czuję, że gram w grę dla no, dzieci. No to teraz jest takie hmm. popularne właśnie, że ta zwierzątka tak. się dodaje, nie? Ale to jest fajnie, to właśnie spójnie no. zrobione. Tak. Że... No, i chcieliśmy chyba powiedzieć, też, że Bo jest automa jest automa, jest solo wariant my nie graliśmy, ale jeżeli dla kogoś jest to Dajne. plusem to tu jest dedykowana kość do gry solo i słyszałem, że jest dosyć dobra osoba na to automa ciężko wygrać Zawsze automa jest plusem, ponieważ nawet jest ktoś raz zagra, żeby się nauczyć zasad żeby móc później nauczyć swoją Dajne. grupę i być przygotowanym to fajnie sobie zagrać taką jedną gierkę No, ja mam tyle plusów Ja też, ja też. Super, to minusy Masz jakieś du -du -du -du -du. E, uważam, że ta gra zupełnie nie działa na dwie osoby. E... Ale my graliśmy. E, tak, no nie powiedziałem, że nie można grać. Wiele <laughs> rzeczy można robić w dwie osoby, ale lepiej nigdy kiedy robić w trójkę. I na tym ten argument się tu skończy. E, więc bardzo mały przemiał kart. Ale duża geniwalność dzięki temu. Tak naprawdę to chciałem powiedzieć, że niektóre rzeczy robi się we dwójkę niż solo, ale przecież to się nie ma nijak do tego, no. że tutaj we dwójkę nie działa. Ale próbuję jeszcze wrócę do plusów. Fajnie, bo jest, jest skalowany na 3 i 4 graczy. Nie? Coś jak w Vertical Culture, nie masz mm -hmm. te pola i to wszystko tam działa. Nie? Tak, tam tutaj we dwójkę to nie działa mm -hmm. tylko dlatego, że jest mały przymiał kart, a gra polega na tym, żeby ten przymiał tak, był dosyć duży. Wtedy ta losowość jest level... Tak, bardzo okay. wysoki, no. e, a niekoniecznie taką grę widzę w, w takim... W, no my dzisiaj prawie całą talię przelecieliśmy, więc do... te karty się pojawiły prawie które wszystkie jakie chciałeś, nie? Ale bardzo łatwo jest e, zniwelować tutaj ten efekt. Myślę, że wprowadzenie takiej zasady, że po turze gracza możemy jedną kartę złąki e, wyeliminować, jest... Tak, odrzucić. Nam odrzucić. Może, no. Albo wrzucić po prostu po jednej karcie danego typu, a nie po dwie. Jak, nam, jak jest w, w startowym, nie? Że na przykład masz tylko, nie wiem... Yy... Aha, tak. że mniej karty, to mniej wtedy większa szlosowość bardzo, bo wtedy tak jest jedna karta, na całą talię... No, no to, tak, to jest... No no niby tak, ale nie, bo, znaczy tak, farm jest na przykład więcej, nie? Bo farm jest z chyba, bo nawet... tak, ale to jest że ale to podzielić na dwa, nie? Ale na przykład króla jest, królo, królowie są tylko dwóch. No tak, więc no to jedno, nie, nie no ale to życzyć, już... Nie? Muszę, nie, że jest na pewno le, fajnie, le, lepiej, jest fajnie... Lepiej BG... właśnie no. zmieniać. Jest fajnie wytłumaczone czy... jakieś waria na dwie osoby na BGG, są umysły na od nas, które to wymyślał, ale gra nie działa no. w jakby swojej pierwotnej wersji no. na dwie osoby. Można by automat dołożyć. Czyli grać w czym... Nie, jakby nieważne co tam... <grym> co tam trzeba z nią zrobić. Dobra, ja mam taki minus, czyli paraliż decyzyjny. Tak. I to co... No, to co mówiliśmy przed chwilą, to co Paweł... tam Jest dużo mużdżenia w tej grze, i czasami szukasz tej idealnej, najlepszej... Może e... nie, że jest dużo murzenia, tylko, że jak się chce murzyć, tak, to można. Tak. No, więc... I trzeba. Jeżeli jak się chce, to trzeba mórzżyć. Gracz, gracz, gracz potrafi siedzieć naprawdę, no tak, z pięć dobre minut, nie? i sobie myśleć, co tu się da. Czy wezmę może to, a może to... Jakby no. remedium no. na tym downtime na pewno jest to, że Bo można sobie myśleć o swoim ruchu tak. poza turą. Często karta nam ucieknie, którą I chcemy... Tak, właśnie to jest o to, tak. o to chciałem, że dużo zmian na planszy, nie? I ale wie, nie jest tak się... dużo, żeby nie pomyśleć na, sw na temat swojego ruchu, że zrobić sobie takie opcje. tak, ale... No, ale może być tak, właśnie ja myślałem tak jak no. tymi w ostatniej turze. Myślę, myślę, dobra, zagram, nie pamiętam, to był uniwersytet, bo no. się pojawił y, karta, którą mogłem zadajmo zagrać dzięki temu. I myślę, dobra, i już przestaję, przestaję myśleć w tym, mhm. ale Marka Ronda przychodzi i Marek mi zabiera tą kartę, ja mówię, o kurde. Nie, no najbardziej są momenty, nagle kiedy muszę nowy plan, wymyślić. plan się tam gdzieś duży, ale mówię, to są jednostkowe sytuacje, mhm. W większości gry można sobie ten ruch zaplanować, bo zobaczcie, jak wysoki dał, tam by było wytwórkę. Tak. No, więc gdzieś tam trzeba my mm. tam wcześniej na temat swoich... no niestety, ale to też jest. jest na przykład, nie wiem, w teleformacji Marsa, czy coś takiego, nie, to to no, no niestety te lubię, gry jest. mają tak, tak do siebie no ciężko tutaj coś wymyśleć, żeby, żeby ten BT te czy też masz trochę downtime, nie, mimo wszystko chociaż tam trochę szybciej, nie, to wszystko idzie Ogólnie gry planszowe są takie... no tak, no, nie, no ciężko to... No, o to chodzi też no, czasem, żeby No nie, nie jest kończy. ok, no... Nie to jest też, on wyczuwalny, jest, jest wyczuwalny, a jest akceptowalny według mnie, nie? My pana nic nie robimy w międzyczasie, jak inny no. gracz robi, więc to też tam jakoś odbieramy. Okay. Minus, według mnie, to jest różny etap kończenia gry. Chodzi ci, że ktoś po prostu już skończył grę i może iść na papieroska? No, tak czę często. Tym bardziej, że te ostatnie tury są bardzo długie z reguły. Właśnie przez to, że się myśli no. e intensywnie, bo masz już bardzo ograniczoną liczbę tych ruchów i już wiesz, że zostały ci tylko na przykład dwie karty do położenia, i bardzo mocno um, myślisz nad tym. Jak punktów, jak na więcej. Tak, jak się na więcej punktów, nie? Tak. I drugi sobie siedzi, już skończył i tak. Co tu zrobić? Co tam w internetach nowego? Nie? Zawsze można zasubować nasz kanał na Instagramie. <grym> <grym> <grym> Okej. Okay. Teraz ja, ja, ja Dobra. Rost na Everdell. Karty celów, które są jednym z tak. punktów, które można zdobywać no. w grze. Dla mnie to jest jakieś absurdalne. Te połączenia kart, które musimy zdobyć, Zagrać, tak, które musimy mieć w swoim mieście, mieście. żeby móc zdobyć punkty, jakby karty celów. Ta karta celów coś nam daje. Mm. Jest mnóstwo tekstu na tej karcie celów. To jest raz, ona każda, co nam co innego daje, ale żeby spełnić warunki, to na pewno nim... To na pewno nie jest strategia, że spełniam te idę spełniać te warunki, żeby dostać tą kartę. To tak, jest raczej... Są zupełnie niepołączone tak. te, te karty, które nie dadzą ci nawet... Znaczy mogą ci zepsuć nie, na całą... Nie, czasem jakiś tam kombos jest niby, czy tam połączenie... Ale to jest... jest tam... no, przy tej losowości kart i Ta. przy tym, jak dużo myślimy na temat swojego miasta, to jeszcze myślenie nad tym, żeby czy wypełnimy cel i nam coś dostaniemy, a ten cel jeszcze coś tam innego robi, mhm. to jest dla no. mnie... Troszeczkę powinien to zmytyfikować, wiem, że któryś dodatek z, e, naprawia to. I te karty mhm. celów są lepiej e, e, zrealizowane. Proszę, czyli. Jest... Nie wiem dokładnie, nie chcę, nie chcę wymyślać, jak ale są, jest na pewno przyjemnie, przy, przyjemniejsze w odbiorze są. Mhm. Ok, plus o minus. Mhm. Jest dużo kart i sporo tekstu na nich, mhm. ale po kilku partiach jest szukaj. Ja bym tak tam do, swoje dwa grosze dodam, że na początku jak weźmiemy te 8 kart czy 7, które mamy na ręku, mhm. to mamy takie, co ja mam zrobić, Jakby nie, mhm. jest, albo nie mamy nic do zrobienia, albo mamy kilka opcji do zrobienia i że jest taki trochę zagubieni możemy się czuć, tym bardziej ktoś, kto nie jest obeznany w planszówkach, albo gra pierwszy raz w WRDL, to jest, tak. jest taki moment, że nie. Że co ja mam tu zrobić? A co chodzi? Po co? Ja za każdym razem szedłem do Everdell, to ja wiem, że będę miał to uczucie. Może teraz, no. teraz tego pierwszego razu tak nie miałem. Znaczy teraz to graliśmy. Ale za każdym razem mam takie w głowy, z tyłu głowy, że bo no to będzie to nieprzyjemne uczucie. Nie wiem, co mam zrobić. Bezpiecznie zagrać jednak robotnika na jakieś pole. No. Bo i technicznie masz zagrać, bo no, nie, tak, masz tak, no, nie masz sobą. Tak, ale no, którego, <laughs> które zasoby, które zasoby wziąć. Tak. Tak, tak, no, no. Od czego zacząć. Nie? No, wiadomo. No, ale to ale to też dzięki temu ta gra jest tak zróżnicowana za każdym mm -hmm. razem, nie? Więc okej, okay, ten kłopot bogactwa jest na początku, ale potem się jednak doceniamy to, że tego jest tak dużo, nie? No, no. A ja mam taki, taki to jest w sumie plus chyba, nie to powiedzieć, Ale to jest bardzo dziwne, co ja powiem, bo ja bardzo lubię, jak pudełko od środka nie jest szare, nie wiem czy w ogóle zwracać na to uwagę, to jest tak dziwne, o. ale bardzo często jest, taki, jak, jak, jak, tak, jak tak, to karton, jak, jak jest wyściełany tym z kolorem takim innym, dla mnie to jest tak ogromny plus, wtedy wiem, że ta gra jest taka na tip-top, <laughs> ale to tylko ja chyba na to patrzę, ale może też na to nie, patrzę, patrzę. Patrzę, bo patrzę, bo wiem, że... Się zdarzają... Piszcie w komentarzach, czy też mam to podszybcie. <śmienic> <śmienic> I czy jest na tyle mocy żeby kot mógł tam wejść. A mam hmm. kilka takich gier właśnie. I to, I to wiem, że to są takie perełki moje. Czasem je otwieram, na nie patrzę. Co ty masz z Banią? Co <śmienic> so, jest tak moja? Nie wiem. Masz coś jeszcze? Mam, ale trochę mi się to zdewałowało no. podczas tej gry. Nie, no miałem, to to ocenia... miałem ciężko przeszkodzić innemu graczowi. A, A. Po, czym, po czym dostałem kartę błazna. Nie? Ale ogólnie no, ciężko jest tutaj przeszkodzić innemu graczowi. No Można było ewentualnie podebrać jakąś kartę. Można... Inter Interesja jest na takim zdrowym poziomie, no. bo do, do, do, do ukożenia do czyjegoś miasta jako ostatniej karty, karty błazna jest już totalnym na S słowo. Tak. E I boli. Tym tak. bardziej, że to jest jakaś taka karta wieńcząca nasz, e, nasz silniczek. Tak. Nie często, ja nie gram jako ostatniej karty takiej kluczowej, ale niektórzy grają. Mhm. E, trzeba wiedzieć, że jest taka karta i że możemy dostać taką na twarz, tak. ale że jest tylko i możemy dostać tylko taką jedną. Więc e, to mhm. jest o, taki plus. no Dziś tam ta interakcja jest potrzebna w grach mhm. i ona jest na takim fajnym, przyzwoitym poziomie. No wiadomo, jest ta negatywna interakcja, ale to jest fajne zabieranie pola jakiegoś tam akcyjnego, ale to w każdym walker jest, że... znaczy nie w każdym, no ale w wielu, że jest pole, na którym może tylko jeden robotnik stanąć, więc jak komuś staniemy tam... Dobra, i teraz na koniec trzyma właśnie w ręku drzewo od Everder. Które jest całe. Zakurzone. Jest całe. Jest liściaste. Tak jest. I co wy powiecie o tym? Bo dużo osób ma negatywne uczucia co do tego drzewa. Jeżeli miałbym grać z dzieciakami, bo wiem, hmm. że grają rodzice ze swoimi dzieciakami w, tam w różnych wieku, w różnym wieku, to to był ogromny dla mnie plus. Znaczy ono jest ładne. Nie, no bo drzewo jest ładne, jako taka Robi na tak. więc... bo tu jest wejście na karty, tak. w tym konarze, to nie każdy, nie każdy wie. Robotnicy hmm. sobie tu stoją, tak. gra nie, nie zajmuje na tyle dużo miejsca, żeby tego drzewa, nie majtajcie tym już, no. żeby, żeby, żeby, żeby tego miejsca nie było na stole na drzewo. To ja <laughs> Właśnie, psuje znaczy... mu drzewo, a Marek patrzy z nienawiścią na mnie. Ale chodzi... tego błazna masz. Bo to jest sobie... ten minus, że <głady> jeżeli ktoś ma mało miejsca w domu i ma, mm -hmm. musi mieć schowaną całą grę w pudełku, nie, to rozkładanie, gra no, tak. drzewa i składanie. To jest to tak. największy tak. zarząd do gry, że trzeba to drzewo znaczy, składać. No jeżeli, jeżeli nie masz miejsca. Tak jak Paweł mówi, jeżeli nie masz miejsca. Żeby no, to... ono sobie stało gdzieś ładnie na półce tak. ciągle go złożone, no to lipa trochę. No, no. Bo, bo się popsuje pewnie przy rozkładaniu. No to zamiast Maryjki może stać może Nie, nie. To nie może. Dobra. Odkładamy drzewo. <grym> Okej, okay, czyli drzewo nam nie przeszkadza, ale rozumiemy ludzi, którym może... Znaczy, mogłoby go nie być... Mhm. Znaczy, nie. mi nie przeszkadza, bo nie jest w moim domu. No, no tak. Bo nie musiałeś zapłacić 30 tak. złotych za więcej. Za grę, nie? No, pewnie no, tak. To w sumie nie wiem, jakie drzewo może kosztować. No, pewnie... no, no to jakieś tam A, może, nie wiem. Ja to drzewo bardziej bym porównał do karnika, który jest w... na skrzydłach, ale ten karnik właśnie może tam schować. On Aha. też nie jest potrzebne te karny, bo to jest tylko jako bierze do rzucania kości. Gdyby można było schować to drzewo, albo przynajmniej łatwo je złożyć, no. to... No, wiesz, to To też jest tak, Jezu, kupujemy też gry figurkowe, w których te figurki są zupełnie bez sensu, a i tak je kupujemy i się zachwycamy Nie no, ostatnio te... mówiłeś, że figurki muszą być w grach, bo nie da się ich zastąpić. Ale figurki są ładne. Nie, nie powiedziałem tego. I często po prostu... Paznią, w których grach nie że... da się zastąpić. Ale figurki pełnią rolę mepla. To są ładniejsze meple, można powiedzieć, figurki w wielu grach. A to jest ale ładniejsza to... plansza. Nie. No tak, bo mogłeś sobie taką ma małą matę, małą planszę, na tak. przykład, po postawić. No ale figurka jest dużo lepsza niż mepel. Znaczy... I niż drzewo. I figurkę schowasz do pudełka. To jest lepsze no to, niż drzewo. Naprawdę idzie w dwóch stronę. <laughs> okay, dobra. Już koniec o drzewach. E, Przecież mu jest przykro, że tak mówicie, temu drzewu. Ono nie czuje. Czuję. Nie. Ej, to w ogóle, ogóle przejdziecie, że to drzewo po, pochodzi z prawdziwego drzewa. No. Gramy sztucznym drzewem, które powstało z prawdziwego drzewa. Nie drzewo, tak no, no, no a na przykład jak macie te e, dino, dinozaury, na przykład z Dino Island? Są plastikowe. One są plastikowe. A z czego się robi plastik? Z reklamówki. Nie. No z ropy naftowej. A ropy A co? No tak, to możemy powiedzieć... że ropa naftowa to... to... węgiel wszystko. No. To są dinozaury małe, które się tam... No tak. <laughs> które się tam sprasowały, Kiedyś, nie? między Kiedyś... innymi, no. no. Ale więcej to jest Więc tak naprawdę sztuczny dinozaur powstał z prawdziwego dinozaura. Nie, bo nie z, prze... z recyklingu. Mówicie, że to z reklamówki, jest dołego. <laughs> Pieczątek. Mhm. Okej. Okay. Podsumowując. Czy to jest fajna gra? Fajna. Tak. Mi się fajnie grało. Widerz. Czyli co? Trzy kciuki <śmiech> trzy dwa, to tak. dwa wietnamczyki na parasole. <śmiech> Przechodzi pa do finału. Dwa wietnamczyki na trzy parasole. E, nie, ogólnie dla kogo jest ta gra? Dla wszystkich. Dla wszystkich I, to, I to jest ogromny plus zaleto tej gry, że ja zagram w każdym. Z kimś, kto jest nubem planszówkowym, a mam nubów planszówkowych w swojej sferze życia. Mhm. I z wyjadanymi graczami, też Odraża mam takich nas. ludzi. Może z rodzicami mnie nie zagrał, bo to jest trochę już level wyżej, to jest taka gra... Zależy jacy rodzice, bo są rodzice, którzy się, wiesz, nawalają w szachy, nie? a są rodzice, którzy się gubią w przytajniakach. Mhm. Mm więc moja mama. Ja miałem ostatnio problem z Dixitem. No, z rodzicami, ale nie moimi. Mam myślałem, że więc... ze, swój, ze, z, nie, nie. ze sobą miałeś problem. Dobra. No, nie, nie, ja nie mam problemu z Okej. Okay. <śmiech> <Dementuje. śmiech> Dobra, y, kończmy już te topy. Pole, będzie, będzie, się, będzie się dobrze właśnie gracz w to, w to bawił, geek w to bawił, y, początkujący gracz będzie się to fajnie bawił, rodziny z dziećmi się będzie, będą się w to fajnie bawiły, wydaje mi się. Nie jest to gra jednorazowa, rywalność jest ogromna, tak. jeżeli się znudzi to są dodatki, jakby tak gra żyje. I według mnie to jest jeden, jeżeli szukasz dobrego worker placementa, gdzie, gdzie też karty, gdzie ktoś lubi karty. Tak, ale takiego karty. rozmaiconego, nie tak, takiego, taka. chcesz takiego worker placementa, w którego będziesz mógł grać wielokrotnie, nie? bo mhm. niektóre worker placementy mają to do siebie, że w pewnym momencie ta jedna taktyka, znajdziesz to jeden, jeden sposób na grę i potem to cały czas tak. powielasz, nie? a tutaj nie, to się nie da. Tutaj przez to, że jest taka różnorodność kart, to ta regrywalność jest ogromna, więc jeżeli szukasz takiej gry... Bo według mnie tu jest wzięte z różnych gier, to co mhm. jest najlepsze i zrobienie jednej wyjątkowej, unikatowej mhm. i mimo tego, że ja znam tą mechanikę z innej gry, to znam inną z innej gry, to tu jest mhm. uproszczone na tyle i tak wszystko z sobą zmiksowane, że świetnie chodzi. Tak. I za to to lubię. Znaczy jakbym miał wybierać między tym a Lords of Waterdeep, to wybrałbym Lords of Waterdeep, jeżeli chciałbym, chodzi o... No tak, tak porównać gier, dla mnie to są... Ojej, ojej... Ale... Nie, nie, nie, bo jak się Szylko mówi, mówicie tak. o worker placementach, no... No... to, a, nie, to są ja biedne, tak nie, ale... ale to nie jest bardzo krzywdząco. Ale to... jeżeli miałbym wybrać takiego worker placementa, w którym zagram z każdym, to wybrałbym właśnie tego. Everdeen. Everdeen. Jeżeli chciałbym takiego jednego, uniwersalnego worker placementa, miałbym tylko to jedno miejsce na półce, to wybrał właśnie Everton. Tak. Zgadzamy się. I tym pozytywnym akcentem czekamy się. Mówimy cześć. Na, Na razie. razie. Hej.